Witajcie, nazywam się Kuba Krzemiński, a wysłuchacie Newcastu, a dokładniej postkultury. Jest to podcast, w którym opowiadam o klimatach postapokaliptycznych. Na początku tego odcinka chciałem przeprosić wszystkich słuchaczy za to, że póki co jakoś nie mogę ogarnąć się z cza wolnym czasem, no i nie mogę nagrać. Mam na głowie kilka innych projektów, także no musicie mi wybaczyć i póki co przeboleć, że odcinek pojawia się raz na dwa tygodnie, jest to postkultura. Póki co. Szykuję się, dużo, dużo dobrego, także oczekujcie, jest na co. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo ogólny, ponieważ no brak czasu, no zrozumcie to po prostu. I będzie to można powiedzieć tak jak w Falloutowym odcinku, wstęp do dyskusji. O Neurosimie jeszcze wiele będę mówił, będę również recenzował podręczniki, tak więc przygotujcie się na najbliższe 10 minut przybliżenia tego systemu, tego silnika, tej gry. A więcej o tym będę mówił w przyszłych odcinkach. Także zacznijmy! Czterech, dwudziestu, czterech i 20 Zdrowaś, Mario, łaski. Ale ja nie to, że to, że to na świecie nie było. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na... Zacznijmy od samego początku. Czyli czym jest gra RPG? Gry RPG, czyli tak zwane gry fabularne, są to tak zwane gry wyobraźni. Z angielskiego RPG yy, możemy rozwinąć do role-playing game. Czyli jakby to ładnie powiedzieć, gra w odgrywanie roli. O, jakoś tak. Potocznie gry RPG nazywa się RPGami albo Roleplayami. W grach RPG gracz wciela się w, sw w swoją fikcyjną postać i jest, jakby to powiedzieć, bohaterem jakiejś przygody, którą opowiada mistrz gry. Żeby taka gra mogła zaistnieć, potrzeba co najmniej dwóch osób. Mistrza gry oraz gracza. Mistrz gry jest bogiem całego świata, który opowiada wszystko, i oddziaływuje na postaci i wszystko, co się dzieje dokoła, a gracz wciela się w rolę swojego bohatera. Tak. Cała rozgrywka toczy się w fikcyjnym świecie istniejącym tylko w wyobraźniach grających. Jaki jest cel takiej gry? Można powiedzieć, że celem takiej gry jest wykonanie pewnego scenariusza, który jest już, powiedzmy, z góry przez mistrza gry zaplanowany. Czyli na przykład, bądźmy już w takich realiach... Neurochimowych, na przykład, dajmy na to, że jest nas czterech. Czterech graczy, piąty jest gry. I tak, mamy w drużynie Wojownika, czyli jakieś kolesia za 47 Jakiegoś technika, sapera, który może na przykład wybuchowe podkładać. Mamy jakiegoś medyka, który, jak potrzeba, to rękę będzie mógł złożyć albo zaszyć ranę. No i dajmy na to, będzie jakiś dajmy na to kaznodzieja nowej ery czyli taki ksiądz, który, swoje, który jest pasterzem swoich owieczek i wypasa je na zielonych odskażenia pastwiskach każda gra ma swoją mechanikę mechanika gry jest to coś co określa w jaki sposób ta gra przebiega dajmy na to, gdy nasza grupa bohaterów musi coś wykonać, wtedy musimy rzucić kośćmi Czym są kości? Wszyscy na pewno znają kości K6, czyli tak zwane sześciościenne. Są one używane w większości gier planszowych i tak Kości w grach RPG są różne i mają od czterech do nawet stu ścian. Więcej o grach RPG będziecie mogli niebawem usłyszeć w naszym, czyli pełnopowagowym, starym, ekipowym projekcie, który się nazywa Radio ZSRE. Ale o tym więcej na stronie Nukastu, gdy już całość będzie działało. Także więcej nie mówię na ten temat. Wejdźmy w świat Neuroshimy. Neuroshima jest to polska gra fabularna w konwencji postapokaliptycznej, której akcja osadzona jest w zniszczonych wojną atomową w Stanach Zjednoczonych XXI wieku. System jest wzorowany na grze Fallout oraz w filmie Mad Max. Widać w nim również inne, mocne wpływy takich dzieł jak Aleja Potępionych, która jest powieścią Rogera Zelaznego, Terminator, Wysłannik Przyszłości, Matrix czy Deadlands, Martwe Ziemie. Pierwotnie tytuł gry brzmiał Necropunk, ale po rozpadzie grupy tworzącej grę na dwa odrębne zespoły System utrzymał obecny tytuł, będący odwołaniem do utworu zespołu Las Rocket, zatytułowanego Euroshima. Pierwszy podręcznik, który był w numeracji 1.0, jest już niedostępny w sprzedaży. Liczył on około 480 stron w formacie B5. Od 2005 roku możemy cieszyć się wersją 1.5, zatytułowanego popularnie NS 1.5 i ma on... W sobie 416 stron, jest do niego dołączona mapa świata w formacie A4, czyli sceny zjednoczone w 2054 roku i część zbędnego materiału została z niego wyrzucona. Tym zbędnym materiałem są np. gule oraz inne rzeczy, które zostały między innymi dodane w dodatkach. Dodatków do Neurosimy zostało wydane póki co 20 Dodatkowo wyszedł boks, który się nazywał Moloch Ucieczka z Miasta Maszyn. Jeszcze została wydana kolekcja dodatków fanowskich Neuromachina i była to edycja limitowana, dostępna jedynie w konkursach i na konwentach. No i jeszcze zostały wydane dwa dodatki uznane za oficjalne i one były fanowskie. Dwie części wieści z frontu zostało wydane również zbiór opowiadań pod tytułem Czerwone Oko no i w tej konwencji w tym świecie zostało wydane gra planszowa Neuroshima Hex 51 stan, to była gra karciana Neuroshima Tactics była to figurkowa gra strategiczna tak chyba tak to się nazywa oraz The Resistance Agent Molocha i o tym The Resistance agenci Molocha nic nie słyszałem i chyba to jeszcze nie wyszło, bo jakbym słyszał, to chyba by wyszło, tak. Także tak mniej więcej przedstawia się cały świat Neurosimy. Takich części technicznych twórcami gry był Ignacy Trzewiczek, Marcin Blacha, Michał Oracz oraz Marcin Baryłka. Wydawnictwem zajmuje się wydawnictwo Portal. Data wydania tej gry jest to rok 2003, gatunek postapokalipsa, Główny świat gry jest to USA, mechanika gry opiera się na trzech kościach dwudziestościennych i używane kości to K20, czyli właśnie kości dwudziestościenne. Używa się również kości K100 albo dwóch kości K10, ci co grają w grę RPG to wiedzą mniej więcej o co chodzi z dwoma kościami K10, a ci co nie wiedzą to już tłumaczę. Chodzi o to, że rzucamy jedną kością 10 która robi za jedności, a drugą, która robi za dziesiątki. I w ten sposób otrzymujemy kasto. Prawda, na jednej wyskoczy na przykład 10, a na, której, na drugiej 5, więc mamy wynik 15. O to chodzi. Całość. Niektórzy nie ogarniają tego do teraz, chociaż nim tłumaczyłem milion razy. Whatever. Wróćmy do Neurusimy. Dobrze, zacznijmy od samego początku. Czym wyróżnia się ten świat od innych? Według założeń systemu 5 września 2020 roku potężny system komputerowy uzyskał świadomość i uznał ludzi za swoich wrogów. Sprowokował on wybuch III wojny światowej, podczas której maszyny użyły arsenału chemicznego i biologicznego, zabijając znaczną część populacji Stanów Zjednoczonych oraz powodując śmiertelne skażenie w ziemi, wody i powietrza. Lata po wojnie w roku 2054 ludzkość próbuje się odrodzić. Formują się nowe państwa, jednak zagrożenie stanowią zarówno inni ludzie, np. gangi motocyklowe ale i nie tylko, oraz twór utworzony przez sztuczną inteligencję zwaną przez ludzi Molochem. Grę możemy podzielić na cztery kolory, które są sposobami gry i wizjami świata. Każdy z nich prezentuje odmienne spojrzenie na świat po zagładzie nuklearnej. Pierwszym kolorem jest stal, która jest kolorem walki, i odbudowy. W świecie stali ruiny służą do odbudowy, braki i złom do konstrukcji nowych maszyn, a broń do aktywnej walki z każdym, kto wchodzi w drogę zdeterminowanym do przeżycia ludziom. Rdza jest to kolor rezygnacji, rozkładu i nieodwracalnego zniszczenia. W rdzy, świat dawno umarł, mniej więcej 30 lat temu, w chwili kiedy wybuchła wojna. Całe życie później to tylko powolne umieranie. Ludzkość jest nękana przez molocha, promieniowanie oraz coraz to nowe choroby, czyli jest po prostu skazana na zagładę. Innym kolorem jest rtęć, która jest kolorem strachu i tajemnicy. Rtęciowa na jest to miejsce, w którym człowiek już dawno przestał być panem sytuacji. Świat ogarnęła ciemność, ludzie na powrót stali się istotami kruchymi i bezbronnymi. Każdej nocy zastanawiają się co kryje mrok, i czy uda mi się dożyć następnego dnia? Yy, tak wtrącając do trwęci, chciałbym powiedzieć, że w tym klimacie najlepiej prowadzić Ktulushime, czyli taki crossover yy, ze Ktulu oraz Neuroshimy, w którym gracze są także, oprócz tego, że takimi posnuklearnymi mieszkańcami pustyni, są również, yy, jak się to nazywało? Poszukiwaczami tajemnic, czyli stopniowo odkrywają to co kryje nekronomikon i tak dalej. Aha, nie czytałeś Lovecrafta. Mmm, szkoda. Kiepska sprawa. Polecam. Howard Phillips Lovecraft. Możecie posłuchać w innym podcaście pod tytułem Tchnienie grozy. Polecam. Ostatnim już czwartym kolorem jest chrom. Kolor ten dla odmiany jest negacją wszystkich trzech pozostałych kolorów. Nikogo nie obchodzą tutaj odbudowy świata, strachy na lachy czy ględzenie o żegnaniu ze się ze światem w spokoju. Świat umarł, a ludzie no jeszcze żyją. O, właśnie, no. To, jak zresztą wiele innych rzeczy, jest powodem do nieustannej zabawy i świętowania. A w Chromie świętuje się karkołomnymi wyczynami, podpisami odwagi, brawury, panując ile wlezie i wyciskając radości z życia w postnukularnym świecie ile się tylko da. Nie ma już prawa, nie ma przepisów, nie ma niczego, nie ma norm ani obowiązków. Dostaje tylko miejsce na niczym nieograniczonym wolnym, której od zawsze brakowało człowiekowi. Świat opustoszał, ale znaczy to tylko tyle, że jest w nim teraz o wiele więcej miejsca na dobrą zabawę. Tak. I tym jest właśnie Neuroshima. Jeżeli gracie w gry RPG i zaciekawiła was moja krótka wypowiedź na temat Neurosimy, to polecam Wam zapoznać się więcej z tym silnikiem, z tą grą i pograć z kompaniami, bo to jest naprawdę kawał dobrego podręcznika i kawał dobrej przygody, jeżeli macie dobrego mistrza gry, tak więc kupujcie, grajcie i cieszcie się postnuklearnym klimatem. To mówię ja, Kuba Krzymiński, Alduron. Do usłyszenia.